Oh. Zwycięzcą jest Naruto Uzumaki. Czuję to. Staje się coraz silniejszy. Tak Naruto, jesteś super! Wspaniale! I kto by pomyślał, że on pokona Kibe? Masakra. Mm -hmm. Walka byaku Hinata nabiera odwagi! Ale ta maść od Hinaty szybko działa! Proszę, chcesz spróbować Sakura? Hmm? Tylko twoje rany goją się tak szybko, Naruto. To nie maść, tylko moc lisa o dziewięciu ogonach. Nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Proszę weź to maść lecznicza dla ciebie i Okamaru. Ha, zapomnij o nas, lepiej martw się o siebie, Hinata. Co masz na myśli? Została was szóstka: ty, Chodzi, Neili, no i tamtych dwóch z wiosek, dźwięku i piasku. Posłuchaj mnie, bądź mądra. Jeśli zostaniesz wylosowana w parze z Chłopakiem z wioski piasku, poddaj się. To samo z Neym. Bądź rozsądna i zrezygnuj. Zaufaj mi. On będzie bezwzględny. Zniszczy cię. Dobrze, pora na kolejne losowanie. Ach, Hinata Nie sądziłem, że będziemy walczyć przeciwko sobie, Hinata. A nie ja, bracie. Co powiedziała? Bracie? To znaczy, że oni są rodzeństwem? Nie, chociaż oboje wywodzą się z klanu Hyuga, jednej z najstarszych i najbardziej szanowanych rodzin wioski ukrytej w liściach. To znaczy, że są spokrewnieni, prawda? Tak. Każda gałąź drzewa związana jest z pniem. Można powiedzieć, że są poniekąd kuzynami. Tego samego drzewa? Tak. Hinata należy do rodziny wywodzącej się bezpośrednio od założycieli klamu. Podczas gdy rodzina jego jest jedynie gałęzią. I tak są rodziną i muszą ze sobą walczyć. Współczuję. To trudne. Tak. Ale... Ale co? Może łatwiejsze niż ci się wydaje. Słyszałem, że od kilku pokoleń trwa spór między ich rodzinami. Hmm. A czemu? Nie znam bliżej szczegółów. Ale... członkowie wielkich klanów ninja jak Uchiha i Hyuga są wyjątkowi. Mają niepowtarzalne cechy i umiejętności. Pierwsze pokolenie klanu Hyuga ustaliło reguły faworyzujące główną gałąź rodziny. Jednak podobno członkowie niektórych rodzin złamali te zasady. Huh? Od tamtej pory między rodzinami klanu zaczęło dochodzić do tarć. Walka to ciąg dalszy sporu. Patrzcie uważnie. E? Dobrze, możecie zaczynać. Zanim to zrobimy, proszę Cię, Hinata, posłuchaj mnie. Uch. Wycofaj się teraz. Nigdy nie chciałaś zostać ninja. Jesteś zbyt dobra i łagodna. Szukasz harmonii i unikasz sporów. Pozwalasz, by inni tobą kierowali. Przyznaj, że brak ci pewności siebie. Ze wszystkich tutaj czujesz się najgorsza. Powinnaś była pozostać w randze genina. Jednak by przystąpić do egzaminu potrzeba trzech osób. Sama nigdy nie chciałaś brać w tym udziału, ale Shino i Kiba chcieli, a ty nie umiałaś odmówić swoim kolegom. Prawda? Nie, mylisz się. Mylisz. Ja chciałam. Chciałam dowiedzieć się. Musiałam sprawdzić, czy mogę się zmienić. Hinata... Wstań, Hanapi. Dobrze, wezmę pod opiekę Hinatę. Ale czy jesteś pewien, że tego chcesz? Przecież to twoja pierworodna córka. Życie Genina może być trudne i niebezpieczne. Wszystko mi jedno. Jest mniej warta od swojej o pięć lat młodszej siostry. Klan Hyuga nie potrzebuje takich potomków. Jeśli to wszystko, czego chciałaś, to jesteśmy zajęci. Zostaw nas. Dobrze. Hinata ciężko pracowała, by zostać tym, kim jest. Hinata, jesteś rozpieszczoną dziewuszką z rodziny Hyuga. Co? Ludzie się nie zmieniają, nawet jeśli próbują. <grym> nie uciekną przed swoją prawdziwą naturą. Słabeusz zawsze będzie słabeuszem. Posłuchajcie go tylko! Ludzi ocenia się po ich prawdziwej naturze. To dlatego na świecie jest elita i są wyrzutkowie. Możemy zmienić nasz wygląd, poprawić umiejętności poprzez trening i naukę, ale i tak będziemy oceniani według tego, czego zmienić nie możemy. Musimy zaakceptować to, kim jesteśmy i nauczyć się z tym żyć, Hinata. Tak jak ja muszę żyć z tym, że ty urodziłaś się w elicie naszego klanu, a ja w jego odnodze. Rozumiem to, bo widzę świat takim, jaki jest dzięki mojemu Byakuganu. Dobrze wiem, że chciałabyś uciec stąd tak szybko, jak to tylko możliwe, pomimo pozornej odwagi. Nie, mylisz się, nie masz racji. Byakugan? To Kakeigen Cecha charakterystyczna klanu Hyuga. Wizualne jutsu podobne do Sharingan Sasuke. Podobno Sharingan klanu Uchiha wywodzi się z Byakugan. Jeśli jednak wziąć pod uwagę ich wewnętrzną energię, to Byakugan jest dużo silniejszy. Gone. oczu nie oszukasz. Kilka chwil temu twój wzrok wyraźnie powędrował w lewy górny róg pomieszczenia. Zobaczyłem, że myślisz o przeszłości. Wróciły gorzkie wspomnienia. Potem twój wzrok powędrował w dół do prawej strony. To była chwila, dzięki której poznałem twoje fizyczne i psychiczne cierpienie. Widzisz swoje całe ja i zastanawiasz się, czy twoje życie przygotowało cię na tę chwilę. Wyobrażasz sobie wynik tej walki i widzisz, jak ją przegrywasz. Sposób, w jaki trzymasz ręce przed sobą pokazuje, że starasz się zbudować między nami ścianę i utrzymać mnie na dystans. Nie chcesz, żebym wtargnął do głębszych zakamarków twojego umysłu. Dlaczego? Bo wszystko, co powiedziałem, jest prawdą. Mam kontynuować? Albo ten gest, gdy przykładasz palec do ust. Wiem, że ze wszystkich sił starasz się zapanować nad panicznym strachem, ale zdajesz sobie sprawę, że to na nic. Na nic, Hinata. Bez względu na to, czy ci się to podoba, czy nie, jesteś kim jesteś. Zrozumiałaś? Dość tego! Nie masz prawa mówić, co ona może, a czego nie. Dalej, Hinata, pokaż mu, że się myli. <śleszy> Nafto. Aha? <grystanie> hmm. Hinata, będziesz stać i słuchać tych bzdur? Zrób coś, bo mnie szlak trafi. <grystanie> Naruto. Dziękuję. Jej spojrzenie się zmieniło. Jeśli się nie wycofasz, wiesz, co się stanie. Nie ucieknę? Nie lekceważ mnie, ja nigdy się nie poddaję. Odwagi? Ja nigdy nie cofam danego słowa. Taka jest droga ninja. Koniec ze strachem. Ja No? Zatem walczmy, mój bracie. I? Ach tak! Więc dobrze. To właśnie jest styl Hyuga. A, a, dlatego ich pozy są identyczne. Styl Hyuga? Najefektywniejsza forma taijutsu stosowana w naszej wiosce. Już wam mówiłem. Mam w swojej drużynie najsilniejszego genina, który pochodzi z wioski ukrytej w liściach. To właśnie Nei Hyuga. Ledwie mu snęła. Mimo to, taki cios wystarczy. To czyni członków Hyuga groźnymi przeciwnikami. To znaczy? O czym ty mówisz? Ich taijutsu przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Jest inne niż to, którego używam ja, czyli. My skupiamy się na powodowaniu obrażeń zewnętrznych. Używamy siły. Juga atakują organy wewnętrzne przeciwnika, uszkadzając sieć czakry, którą płynie moc. To bardziej, no cóż, subtelne, choć pewnie nie tak ekscytujące dla widzów. Jednak jak widać, efekt jest druzgocący. Organów wewnętrznych nie da się rozwinąć, bez względu na to, ile się trenuje. Nawet najpotężniejszy ninja nie oprze się takiemu atakowi. Go przycisnęła. Hinata... Hinata! Tak, trzymaj! Atakują sieć czakry? Ci ludzie są niezwykli. Zgadzam się, Sakura. A co to właściwie jest sieć czakry? Ach, czy ty w ogóle coś wiesz? Chętnie ci to wytłumaczę. Sieć czakry to złożony system kanałów cyrkulacyjnych, rozprowadzających energię pod całym ciele. Przypomina on trochę układ krwionośny. Rozumiem. To żyły, w których zamiast krwi płynie czakra. Yy, mniej więcej. Sieć czakry dociera do wszystkich organów wewnętrznych. Tak więc, kiedy zostanie naruszona jej ciągłość, jednocześnie w ciele ofiary ulega zaburzeniu harmonijny przepływ energii. Jej, Lee! Ale ty jesteś mądry! Kłamie! Jakim cudem zostałeś, geninę! Nie dziwne, że tak nakręcił się tą walką. Nei to jego największy rywal. Wiedzą, gdzie uderzać. Przecież sieć czakry jest niewidoczna dla oka. Zatem skąd wiedzą, gdzie skierować uderzenie? Zapominasz o Biakugan. Niewiele rzeczy umknie ich spojrzeniu. Co więcej, ich ciosy nie różnią się zbytnio od zwykłych ataków. Jednakże silny ładunek Czakry, wyzwalany w chwili uderzenia, przenika do ciała wroga, uszkadzając sieć jego Czakry i organy wewnętrzne. Tak! Super! Mhm. Trafiła go? Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Aleksandra Rojewska. Dźwięki-montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi Leszek Stuń, Adam Pluciński, Brygida Turowska, January Brunow, Joanna Pach i inni. A sama nieśmiała dziewczyna, która mam mrocze zamiast mówić? Spójrzcie na nią! Bez względu na to, ile razy się przewraca, zawsze wstaje. Nigdy nie rezygnuje. Tak jak ty. Hmm? Dlatego zawsze na ciebie patrzy. Chyba, że jest inny powód. No... nie wiem. W następnym odcinku siła porażki! Dalej Hinata!